Oba nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości To nieprawda, kłamstwo Tajna historia Polski Witam Państwa, Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Dziś mój gość to profesor Janusz Odziemkowski, badacz historii najnowszej, pracujący w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej oraz na Uniwersytecie Imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry Państwu. Dodam, że z ogłoszonych prac wymieniłabym ósmy pułk piechoty Legionów, leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, i pociągi pancerne w wojnie 1939 roku to jest praca ogłoszona wraz z panem Tadeuszem Krawczykiem. Panie profesorze, niedawno minęła rocznica Bitwy Warszawskiej, wojny, o której pan profesor także Pisał. Byłam na takim spotkaniu z panem profesorem, szalenie interesującym, które trwało długo, a trwałoby jeszcze dłużej, gdyby nie ograniczenia czasowe. A chciałabym, żeby pan profesor zechciał powiedzieć, jakie były przyczyny wojny, jak zachowywały się mocarstwa i państwa ościenne i nie tylko ościenne. No i co by było, gdybyśmy tę bitwę przegrali? Och, pytania. Każde z nich to jest cały wykład i pewnie byśmy tego nie wyczerpali wszystkiego a zatem w telegraficznym skrócie przyczyny wojny. Czasem się mówi, że przyczyną wojny były sprzeczne interesy obu państw, to znaczy Polski i Rosji sowieckiej. W moim przekonaniu nie to było zasadniczą przyczyną. Niezależnie od interesu polskiego celem bolszewików było zlikwidowanie niepodległego państwa polskiego i osiągnięcie granicy z roku 1914, granicy Imperium Carskiego, a następnie przeniesienie rewolucji dalej na zachód zgodnie z ideą wszechświatowej rewolucji proletariatu. Mam cytat z Lenina z 17 roku. Через Варшаву и Берлин в Париж, а оттуда на всю Европу. Tak Och, 17 Lenin roku. to potem wielokrotnie powtarzał jeszcze w 1920 roku, a po bitwie warszawskiej przemawiając na Kremlu do ścisłego grona najwyższych dostojników ówczesnej Rosji powiedział, że Polacy i Piłsudski wyrządzili największą tragedię, krzywdę w sprawie proletariatu zatrzymując Armię Czerwoną nad Wisłą. Czyli no, chwała Bogu. No chwała Bogu można powiedzieć dla nas. Dla nas przede wszystkim szczęście, że myśmy tego szczęścia komunistycznego nie zaznali już w roku 1920, więc przyczyny były takie i moim przekonaniu taka postawa bolszewików z góry wykluczała możliwość uniknięcia wojny. Nawet gdybyśmy teoretycznie cofnęli się na linii Bugu i powiedzieli, nic nas nie interesuje, co jest poza Bugiem, to i tak bylibyśmy obiektem agresji, tylko w znacznie gorszych warunkach niż wówczas, kiedy zdecydowaliśmy się spotkać armię Czerwoną czoło. na kresach wschodnich i tam jej stawić czoło. To dotyczy samej przyczyny. Co do mocarstw, można by powiedzieć w dużym znowu skrócie, że jedynym mocarstwem, które rozumiało, czy też politycznie wspierało naszą politykę wschodnią, była Francja. Z różnych przyczyn, również i dla własnego interesu, ponieważ Francuzi zainwestowali mnóstwo środków w rosyjski przemysł zbrojeniowy, fortunę można powiedzieć, przed I wojną światową. Bolszewicy powiedzieli, że nie będą spłacać żadnych długów rządu carskiego. W związku z tym wielu Francuzów oczekiwało, że ktoś nauczy bolszewików rozumu. Najlepiej, żeby ta władza upadła i zwyciężyli biali. Narzędziem do tego wydawała się być Polska zupełnie dogodnym, a zatem należy wspierać polskie pretensje na Wschodzie. Oczywiście do momentu kiedy biała władza zostanie restytuowana, no potem z tą białą władzą trzeba się jakoś dogadać. Co do innych mocarstw, Stany Zjednoczone w ogóle wyszły z Europy i ze spraw europejskich, ponieważ uznały, że traktat wersalski jest źle przygotowany, źle te sytuacje międzynarodową normuje. W związku z tym będzie podstawą do nowej wojny w przyszłości. Amerykanie ostentacyjnie się wycofali. Były też inne przyczyny, oczywiście nie będziemy tego rozwijać. Wielka Brytania była, czy Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii, zresztą wielu jego zwolenników, było politycznie zainteresowanymi w unormowaniu sytuacji między Wielką Brytanią a Rosją, nawet sowiecką, nawet sowiecką, liczono na lukratywne kontrakty, na handel, na to carskie złoto, które można będzie z Rosji wyciągnąć w zamian za technologię. Rynek zbytu. Rynek zbytu, ogromny. oczywiście, czyli kraj, do czyli... tego podchodzono. No i obawiano się nowej zawierów która mogłaby podważyć traktat wersalski, który dla Anglii był potwierdzeniem no, jej dominacji na świecie, podobnie jak dominacji Francji wojskowej w Europie, ale tylko w Europie. Inne kraje no, to już były zdecydowanie negatywnie nastawione. Niemcy pokonane, ale dyszące rządzą odwetu, a przede wszystkim uważano tam, że największa krzywda ich spotkała tu w Europie, na Pomorzu, w Poznańskim, na Śląsku. No, dość powiedzieć, że politycy niemieccy mówili, że Polacy, o czym, oni tam byli kiedyś, przed 200-300 lat, ale takie mają prawo do na przykład poznańskiego, jak Indianie, do Stanów Zjednoczonych, bo myśmy nie wnieśli tutaj nic, nie było żadnej kultury, żadnego przemysłu, Niemcy wszystko zbudowali i to się Niemcom należy. Zdecydowanie w rodzie stanowisko zajmowała też Czechosłowacja, nie było to mocarstwo, co prawda, ale leżała no, na państwo. szlaku transportów do Polski tak. kolejowych. No i tutaj było zdecydowanie w wrodzie stanowisko z uwagi na nasze zatargi o Śląsk Cieszyński, no i samobójczą w gruncie rzeczy politykę czeską wspierania Rosji, w której widziano zawsze przyjaciela Czech. To była tradycyjna, taka, tradycyjne wzdychanie patriotów czeskich do tego wielkiego słowiańskiego państwa, które nie ma do Czech żadnych pretensji terytorialnych, jest odległe, a zatem przyjazne i wrogie Austrii, która gnębiła prawda, Czechy, bo Czechy były pod panowaniem Habsburgów. Z mniejszych państw Rumunia, w zasadzie Rumunia. Tutaj był wspólny interes. I państwa bałtyckie chyba no, miały, nie. Wszystkie, nie wszystkie. Rumunia była nam przyjazna, ale nie włączała się do wojny z Rosją, bo miała swoje własne problemy. Litwa z państw bałtyckich była zdecydowanie wroga. No, chodziło no, o Wilno i Wilężczyznę. Tak, Łotwa była przyjazna, ale ostrożna. I maluśka. I mała, tak. No, Finlandia odległa, no, niby przyjazna, ale z tego nic nie wynikało. Estonia również. Także jedyną realną pomoc tutaj od sąsiadów. No Mieliśmy dzięki temu, że przez Rumunię przebiegała jedna z linii dowozowych do Polski i ona zawsze funkcjonowała. No i mieliśmy też wsparcie polityczne Rumunów, No chociażby w naszych, w naszych pretensjach do Galicji Wschodniej. Teraz jesteśmy już na przedpolach Warszawy. Wielki skok w czasie i przestrzeni jesteśmy na przedpolach Warszawy. Czy to było szczęście, czy to było szczęście wsparte umiejętnościami i myślą, czy też to był przypadek. No, przypadków na wojnie nie ma, to znaczy nie w takiej skali. To można powiedzieć tak, bardzo dobry plan wojskowy, precyzyjnie zrealizowany, z małymi błędami, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę i na szybkość działania, i na no, powiedzmy, odwagę tej całej koncepcji uderzenia w bok armii bolszewickich z nadwieprza. I trochę szczęścia że żołnierskiego. Zawsze jest ono potrzebne na polu bitwy i tutaj nam sprzyjało, ponieważ dosłownie w przeddzień ofensywy z nadwieprza dokumenty o tej ofensywie trafiły do rąk Tuchaczewskiego. Rozkazy znaleziono przy poległym polskim oficerze. Na nasze szczęście Tuchaczewski był tak zadufany w swoją przewagę, że uznał to za celową dezinformację sztabu polskiego, który chce, aby dowództwo sowieckie zwróciło uwagę na swoje lewe skrzydło, gdzie i tak nic nie może grozić, bo żołnierz polski nie jest zdolny do przeciwnatarcia naprawdę? Ręka boska. No, ja myślę, że w tym przypadku zwykłe tą totumfactwo, które często dowódców rosyjskich gubiło, to zresztą widać po ich rozkazach z roku 1920, z lipca, z sierpnia, kiedy już wyciągają rękę pod Wa po Warszawę, kiedy ba, w sztabie 16. Armii, która szturmuje Warszawę, jeszcze ma sporo do tej Warszawy, a już się drukuje odezwy do ludności zdobytej Miejsce, Warszawy, tak, że że no chociażby to, że kara śmierci grozi za każdy zamach na Armię Czerwoną. Gdybyśmy porównali tą odezwę z sierpnia roku 20 z odezwą niemiecką z września roku 39, mamy bardzo wiele podobnych sformułowań. No i o ile pamiętam, to jeszcze jeden z dowódców kawalerii postanowił ruszyć w swoją stronę, czyli y, słynny Budionny pomknął na Lwów. Och, to była cała sitwa na froncie południowo-zachodnim. Budionny Stalin, Jegorow, no oni tam, zwłaszcza Budionny i Stalin, mieli taką koncepcję, po pierwsze zdobyć Lwów. Stalin, Stalinowi marzyło się, że on wyjedzie do tego Lwowa jako zdobywca i pokaże swoje talenty wojskowe, o których był święcie przekonany zawsze. Nawet po klęskach roku 1941. No i że zaniesie przez Galicję rewolucję na Węgry. To był ten inny kierunek niesienia rewolucji. Węgry były świeżo po stłumieniu swojej własnej rewolucji czerwonej, która ogłosiła powstanie Węgierskiej Republiki Rad, a z Węgier wiodła droga na Austrię. Więc tutaj było też miękkie podbrzurze Centrum Europy. Można było się rozprzestrzenić, pokazać swoje talenta i prawda, taki instynkt zdobywczy. Więc rzeczywiście Armia Konna poszła na południe, zanim się zorientowano, było już za późno. Chociaż biorąc pod uwagę, już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to wojskowi rozważają, co by było, gdyby było. Prawda, trzeba zobaczyć mapę odległości. Nawet gdyby gdzieś tam w połowie sierpnia rzeczywiście Budionny ruszył od razu w kierunku Wisły, to i tak już by niewiele zmieniło. Tu Haczewski poniósł wyklęskę, tylko my mielibyśmy trochę więcej kłopotów na naszych tyłach. Czy tam w różnych źródłach że pewną rolę odegrała Polska Szkoła Dekryptażu, że nasi szyfranci przechwytywali te depesze słane w różne strony, że złamali szyfry i że te rozszyfrowane, znaczy te depesze od momentu ich przechwycenia do momentu zwrócenia do sztabu już w stanie odkodowanym, że to mijało tylko cztery godziny. No tak, jak na ówczesne warunki było to zorganizowane wręcz wzorowo i te cenne informacje o nieprzyjacielu docierały do naczelnego woza i to jest pewne nowum w naszym spojrzeniu na wojnę, do do tej pory w ten sposób nie widzieliśmy, to książka pana profesora Nowika pokazała te nowe oblicze wojny, chociaż z drugiej strony musimy pamiętać, że to wszystko odbywało się w warunkach roku 1920, kiedy zarówno to ta deszyfracja, chociaż ona była bezbłędna od strony deszyfrowania informacji, natomiast przechwytywanie, wyłapywanie tych informacji, jak również lokalizacja, no to... Były tutaj o, różne wiem, błędy, różne błędy, więc to, to nie była nasza dzisiejsze rozpoznanie satelitarne, broń Boże, to nie była tak dokładna informacja. Często znajdujemy tam informacje całkowicie mylące. Gdyby dowództwo polskie szło tylko za tymi informacjami, to mogłoby popełnić również ciężkie błędy. Nie tylko sukcesy, ale i klęski ale mogłyby też nas łód szczęścia Okazuje się, który żołnierzowi, jak pan profesor powiedział, musi towarzyszyć zawsze. zawsze. Niemniej nasza szkoła dekryptażu, o ile mi wiadomo, właśnie już. Od lat dwudziestych leżała w zainteresowaniu japońskich służb i władz japońskich i oni tu przyjeżdżali na szkolenia i z tego, co wiem ze źródeł wiarygodnych do dziś podstawy tej szkoły są wykładane właśnie w Japonii. No, nieprzypadkowo rozszyfrowanie enigmy w Polsce się zaczęło i później nasi specjaliści Wielkiej Brytanii jakby dokańczali tę pracę, którą w Polsce przerwa wybuch wojny. Czyli to była kontynuacja tego, co zaczęło się nie w XX, ale w XIX. Roku, Nawet 19. bo już tak, wtedy tak. zaczęto te depesze mm -hmm, mm -hmm. deszyfrować i przekazywać naczelnemu dowództwu. Pył bitewny opada. Na chwilę zabawmy się w jasnowidzów. Co by było, gdyby można powiedzieć, historia alternatywna. Gdybyśmy tę bitwę przegrali? A w przypadku Polski to bez żadnego cienia wątpliwości można powiedzieć, że Polski by nie było. Polska to znaczy byłaby jako kolejna republika, republika. tak, bo to były plan już bardzo konkretny i nie ukrywali tego bolszewicy. Już szykował się w Białym Stoku czerwony rząd, już byli wyznaczeni ludzie. Już, już... Tak, już był gabinet cieni gotowy. Tak, tak, tak można powiedzieć. On już postępował za frontem, dotarli do Wyszkowa, prawda, znane te spotkanie na Plebani w na plebani Wyszkowie. W Wyszkowie tak, tak. Do, wręcz przeszło do symbolu pewnego. No stamtąd musieli uciekać, czym bo nasza ofensywa ruszyła. Czyli los Polski był przesądzony, alianci zachodni o tym wiedzieli, przepraszam Państwa, na Marszałek Wytyjski, który z marszałków w tej chwili nazwisko mi wypadło z głowy, na konferencji w SPA, powiedział o tym naszemu generałowi rozwadowskiemu, szefowi sztabu polskiego, że wasz los jest przesądzony. Bolszewicy postanowili was zniszczyć i nie liczcie na naszą pomoc. Ani jeden żołnierz nasz nie pójdzie. Jeżeli nie zwyciężycie, to będzie wasz koniec. Więc była to powszechna świadomość tego, co nas czekało. No, losy Republiki, takiej jak no, chociażby Ukraina czy Białoruś, kolektywizacja przymusowa, niszczenie tradycji, niszczenie kultury, ja niszczenie wyklami. elit polskich, byśmy byli dokładnie wyprani z elit. To, to byłoby rzeczą straszną, bo byśmy musieli zaczynać po odzyskaniu niepodległości, jeśli by do tego doszło oczywiście niemal od zera. No, straty byłyby Nie straszne w samej substancji narodowej. No i nauczylibyśmy się myśleć po sowiecku, sowiecku bolszewicku. No, gospodarka ległaby w gruzach, bo byłby zupełnie nowy system i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To co do Polski. Co do innych kwestii, czyli losu Europy. No tu są różne opinie na ten temat, ale tak czy inaczej byłoby to załamanie się traktatu wersalskiego. Co do tego nie ma wątpliwości. Podstawy pokoju europejskiego na lat 20 ległyby w gruzach. Na pewno możemy przewidzieć, że zniknęłyby bardzo szybko państwa bałtyckie jako samodzielne. Co byłoby dalej z Europą Zachodnią? Trudno dzisiaj przewidzieć. Na pewno byłby to okres wielkich zaburzeń. To, co działo się na polskiej granicy wschodniej po podpisaniu pokoju ryskiego, to znaczy zamęt, wypady band rabujących, ogromna agitacja, robienie z tej granicy granicy płonącej zdarzyłoby się na granicy zachodniej, prawdopodobnie Rosji Sowieckiej, tylko w o wiele większym zakresie. No tak, bo wszystko, co robią Rosjanie jest w większej skali I głód i terror i, i to właśnie... To by nas dotknęło. To, to nas Natomiast dotknęło. eksport rewolucji byłby przeniesiony dalej na zachód. Trudno przewidzieć konsekwencje, czy rzeczywiście byłyby Niemcy komunistyczne, czy nie, ale na pewno Europa poszłaby zupełnie innym torem drogą. w swojej historii. Pytanie ostatnie, panie profesorze. Ta słynna lista pana d'Albernon, na której Polska, jest to lista chronologiczna batalii, które zmieniły losy świata i bitwa warszawska jest tam na miejscu 18, podkreślam, chronologicznie, czyli od początku dziejów ludzkości. Proszę powiedzieć, jak pan zapatruje się na tę listę i tę pozycję? No jeżeli brać pod uwagę konsekwencje polityczne tej bitwy, to jak najbardziej zasługuje na, na takie wyróżnienie, potraktowanie, wyróżnienie. ponieważ od losu tej bitwy w dużej części zależała, zależała historia co najmniej Europy Środkowo-Wschodniej na lat kilkadziesiąt, a prawdopodobnie również zachodniej, bo każda zmiana jakiegoś ważnego faktu w historii powoduje wręcz geometryczny taki rozwój zmian innych tak faktów. Jak kamień wrzucony do wody, Dokładnie, takie, takie kręgi Nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo to jeden fakt generuje dziesiątki czy setki następnych, ale jeżeli przyjmiemy, jak mówię, tą podstawę wpływu na politykę na historię, to ta bitwa jak najbardziej zasługuje. Na pewno nie były nią kanny, chociaż one są. One tam są, płatnie ta tam jest. Ale one o niczym nie zadecydowały. Mm -hmm. Natomiast takie bitwy jak Wiedeń, jak Marna, jak Bitwa Warszawska, oczywiście tak, bo nie idzie o ilość żołnierzy zaangażowanych, czy o straty obu stron. To są czas sprawy czysto wojskowe, ale z politycznego punktu widzenia czasem mała bitwa potrafi zrobić więcej niż wielka batalia. Bitwa warszawska była taką bitwą wcale nie małą, która wpłynęła na losy Europy i dlatego słusznie jest zaliczana do tych najważniejszych bitew decydujących o dziejach świata. Dziękuję bardzo panie profesorze. W cyklu Tajna Historia Polski z profesorem Januszem Odziemkowskim rozmawiała Olga Braniecka. Do usłyszenia. Głowa jest pokrycia rzeczywistości. To nieprawda! Taństwo! Tajna historia Polski.